Them. Tonight's tonight. Seven days. You and I'm I'm Wszystko, co my jest jasne i tajemnicze. Książki, Książki film, gej, komis, komis, masyka, innowość, i filmy, gry i klasyka i nowość, chwili i gnioty. Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 1 listopada 2025 roku. Słuchacie właśnie 575 nawiedzonego podcastu na blogu Nekropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami podcaster z ponad 11-letnim stażem Szymon Szymas-Cieśliński, czyli ja. Witam serdecznie. 1 listopada 2014 roku opublikowałem na blogu Nekropolitan pierwszy nawiedzony podcast Dziś zaś 11 lat później zapraszam tradycyjnie na podcast Meta, w którym podsumuję ostatni rok nagrywania, nadawania. A był to rok wyjątkowy, niestety niekoniecznie w tym pozytywnym znaczeniu tego słowa, gdyż w ostatnim roku w miarę planowo ukazało się 39 podcastów. Jako iż rok ma 52 tygodnie, to można łatwo wyliczyć, że zaliczyłem przerwę o długości 13 tygodni i to 13 tygodni pod rząd. Od 31 maja do 6 września. Przyczynę, czy też różne przyczyny tego stanu rzeczy wyjaśniłem jakiś czas temu w Metapodcaście. Nazywał się on Czerwiec w grudniu i w związku z tym dzisiaj raczej nie będę wracał do tego tematu. Tak króciutko wydarzyło się życie, doszło do kilku nieprzewidzianych i niezbyt przyjemnych sytuacji i tyle. Trochę szkoda że nekroberwało koszetem, ale są sprawy ważne i ważniejsze. No i też pragnę zaznaczyć, że 39 podcastów w rok to nadal jest dobry wynik. tak? 39 planowo ukazujących się audycji to wynik, którym no nie każdy podcast może się w ogóle poszczycić. Są audycje, są projekty, które nie są w stanie dobić do takiego wyniku po starcie, tak nigdy, które padają po kilku, kilkunastu, dwudziestu tam audycjach, a my dajemy radę nawet po dekadzie, po ponad dekadzie i nie zamierzamy odpuszczać. I ja i tak jestem w miarę zadowolony. Tak przy tym, jak wyglądał ten rok, to myślę, że te 39 audycji planowych to jest... Właśnie coś, czym można się mimo wszystko cieszyć. Dodatkowo w tych minionych dwóch tygodniach zaczęliśmy publikować zaległą audycję. Zacząłem nagrywać, montować rzeczy, które gdzieś tam miały się ukazać właśnie m.in. w czerwcu. Ukazała się tam meta wyjaśniająca przyczyny przerwy, a także trzy podcasty o trylogii 28 <śmiech> później. 28 dni później, 28 tygodni później i w końcu 28 lat później. Nie chcę obiecywać za wiele na ten moment. Nie chcę też zapeszać, nie? Odpukać tutaj. Odpukuję w niemalowane... Nie wiem, czy to jest drewno w sumie, pewnie nie, ale odpukałem. Jeszcze trzy inne audycje są już nagrane, więc przynajmniej 7 z tych 13 zaległych odcinków w tym roku raczej dostaniecie, a mam nadzieję, że i więcej, bo gdzieś tam te pozostałe też są przynajmniej poplanowane. Czas pokaże. Na razie myślę, że 7 to jest ta realna liczba. Jak będzie coś więcej, no to, to spoko, nie? Jakby nie patrzeć horroru nigdy za wiele i rozmów o horrorze również. W ogóle cały czas chyba mówię... My, my my to, my tamto, no bo chociaż Nekro jest moje i ja tutaj tym wszystkim zarządzam, no to działa w ramach Konglo, a Konglo to jest jednak no, taka solidna firma, gdzie każdy ma swoje zadania i gdzie tam ostro współpracujemy, co by się nie działo. Ja oczywiście wybieram tematy, ustalam kolejność, wybieram gości, nagrywam i tak dalej, ale Mando przykładowo ogarnia grafiki a filmy na YouTube i w sumie nierzadko w tym roku też pomagał mi z montażem, zwłaszcza gdy nagrywaliśmy duety. Nie wiem jak on to robi, totalnie nie wiem jak to działa, ale on tak jak mi montaż zajmuje wieki, tak on czasami na drugi dzień po nagraniu podsyła mi sklejony projekt i to od tak tak jakby to zrobił od niechcenia, wiecie, między pierwszym a drugim śniadaniem. Jeszcze nie zjadłem obiadów pracy, tak jestem jeszcze niewyspany po poprzedniej nocy, a Jerry pisze, że zmontowany projekt jest już do pobrania. Raz autentycznie tak było, że jakoś wstałem z samego rana, pojechałem do pracy. Jeszcze, wiecie, nie, nie, nie dobudziłem się tak mentalnie. Nie wszedłem w ten tryb pracownika, ale na takim trochę automacie, a tu nagle na którejś przerwie biorę telefon do ręki i Jerry pisze projekt zmontowany. Zaskakuje mnie to nieustannie, ale doceniam bardzo, bo gdyby nie ta pomoc, to część odcinków pewnie zaliczyłaby przynajmniej, nie wiem, dobowe opóźnienie. A Jerry też montuje u nas audycję dziewczyną i tam czasem jeszcze ogarnia inne rzeczy, więc no, jego czas jest chyba aktualnie z gumy. Zazdroszczę, szanuję. No dobra, no i w ramach tych 39 podcastów, wracając do tematu głównego, które ukazały się terminowo, zajmowaliśmy się oczywiście różnymi mediami, na ogół najprościej jest omówić film, to też i to medium dalej dominuje, ale oczywiście pojawiały się inne tematy. W sumie nagraliśmy przez ostatnie 12 miesięcy, ja to podliczyłem, 19 podcastów o filmach, no plus te 3 czyli w sumie 22 podcasty o filmach, omówiliśmy głównie Świeżynki, tutaj była masa premier właśnie z 2024-2025 roku u nas. Siedem podcastów o komiksach, głównie polskich. Poza tym trzy podcasty o książkach, o powieściach grozy. Trzy podcasty o grach. Jeden o planszówce i dwa o grach komputerowych. Dwa podcasty o mangach. W sumie niemalże trzy, bo jest jeszcze jeden z tych zaległych, który nie poleciał. Rok temu na urodziny w tym podcaście Meta na dziesięciolecie wspominałem, że chciałbym, by Mangusie zagościły w Nekro. No, w ograniczony sposób, ale udało się. Chociaż te dwa odcinki poleciały, a trzeci pewnie jeszcze do końca roku też tutaj trafi. Poza tym nagraliśmy dwa podcasty o serialach. Wydaje się mało, ale ja oglądam tak niewiele seriali na żywo, a jak coś, to oglądam je, seriale Kingowe przykładowo, które omawiam z Mando, a niekoniecznie w nawiedzonym podcaście, tylko w Radio SK, więc seriali raczej wiele i tak w nie będzie, to, że dwa takie odcinki się pojawiły, to dla mnie i tak jest sporo. Była też jedna relacja z konwentu, tradycyjnie co roku jeżdżę na kapitularz i tam nagrywam rozmowy no w ramach zjazdu Kongla, ale też z innymi zaprzyjaźnionymi osobami, w ramach których tam sobie recenzujemy konwencik i oceniamy jak się zmienia na przestrzeni lat, mogę zaspoilować, że zmienia się na lepsze i rzeczywiście Kapi jest teraz świetną imprezą, takiej imprezy no, szukać ze świecą trudno i coś zarzucić i pewnie co roku, o ile nic się nie zepsuje nagle, któregoś <laughs> roku, to co roku będziemy się na nią wybierać i tam się spotykać. No i pojawiło się też jedno nagranie pielekcji z konwentu, gdyż w tym roku trzy z naszych wielu pielekcji na KAPI nagraliśmy i uznaliśmy, że opublikujemy je właśnie jako odcinki nawiedzonego podcastu. I jedna poleciała teraz przed Halloween, jedna poleci w listopadzie i jedna potem w grudniu. O czym więcej za moment. Jeżeli chodzi o statystyki, to tradycyjnie powtórzę jak co roku, że przez rozproszenie dystrybucji i to jak działają też agregaty podcastów nasze i YouTube i wszystko, jak te statystyki funkcjonują, to, to jest jakiś absurd, nie? w związku z tym to wszystko jest niewymierne, ale z ciekawości je przejrzałem, tak, żeby zobaczyć, czy jakiekolwiek potencjalne trendy rzucą się w oczy. Dwa lata temu Blogspot sugerował mi, że światową stolicą fanów nawiedzanego podcastu jest Singapur, Rok temu już było chyba normalnie, w tym roku Singapur jest drugi, na pierwszym miejscu są USA. Rzekomo miałem na bloga ponad 18 tysięcy wejść ze Stanów Zjednoczonych w tym roku. Nie mam pojęcia dlaczego, jak to działa. Polska jest trzecia, Niemcy, Austria poza podium, czwarte i piąte miejsce. Jeszcze w Niemczech i w Austrii to ja mogę mieć studentów, nie, moich Erasmusów, znaczy studentów, którzy pojechali na Erasmusa, więc to jest jakoś tam prawdopodobne. Mam też tam trochę znajomych, ale... Te Stany, ten Singapur, <śmiech> nie mam pojęcia jak to działa. Znowu zaczęliście używać Chroma i Windowsa, bo ostatnio tam były jakieś przytasowania. Na drugim miejscu jest Firefox i Macintosh. A jeżeli chodzi o najpopularniejsze posty z ostatniego roku, posty, w które wchodziliście na blogu, to są to odcinek 529, Kraina Koszmarów, tom pierwszy, absolutna topka. 535. Czarne serce Łukasza Kozlewskiego, drugie miejsce. 531 odcinek. Sylwestrowe Double Feature. Forman śmierci i Steel Trap. To jest trzecie miejsce. I za podium czwarte, piąte i szóste to jest 533 nawiedzony podcast. Wydział siódmy Sawasana upiór i spółdzielnia. Czyli trzeci komiks już w tym zestawieniu. 529 podcast Kąpiel Diabła omówienie premierowe po takim pokazie Halloween'owym, właśnie tam dwóch horrorów europejskich, no i 537, nie, 34, przepraszam, nawiedzony podcast Stop Motion, czyli też taki w miarę świeży film. Jak widzimy, trzy podcasty filmowe, trzy komiksowe, bo Kraj na koszmarach to też komiks, więc w sumie ciekawe, że akurat jeżeli chodzi o posty, no to komiksy tutaj wygrywają. Według Spotify... Też spojrzałem na te kraje, nie? Źródła ruchu sieciowego. Słuchajcie nas tutaj głównie w Polsce. Tylko po jednym tam mają UK, Niderlandy, jakieś pół procenta właśnie, nie wiem, Niemcy, Norwegia, etc. Słucha nas tam odrobinę więcej mężczyzn niż kobiet, przy czym kobiety dominują w kategorii wiekowej 28-34 lata. No i najpopularniejsze odcinki to znowu od najpopularniejszego Oszukać przeznaczenie w język krwi, potem Nosferatu, ten z 2025 roku, potem Grzesznicy, potem Obecność 4, następnie Kąpiel Diabła, potem Heretyk. W końcu, które to jest miejsce? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na siódmym miejscu Powrót z piekła, Barkera, czyli literatura. Until Dawn, film. Potem Masters of Horror, odcinek 9 I Fake dokumentary Q. Ono domyka podium. Więc jak widzicie, na Spotify komiksy są w tyle, a rządzą filmy, premiery. No i jedna książka tutaj trafiła. Według danych Archive.org najczęściej słuchaliście odcinków Until Dawn, 553, oszukać przeznaczenie w języku krwi, 552, grzesznicy, 551, czyli tak trzy podrząd rząd, Nosferatu, 540 i Fake dokumentary Q, 549, zaś na YouTube najwięcej wyświetleń miały Kąpiel Diabła, tutaj zwyciężyła ze wszystkimi innymi, oszukać przeznaczenie w języku krwi, fai Ikifailu Koasigi, odcinek pierwszy i drugi, oraz Obecność 4. I to tyle, bo nie chciałem się dalej przeglądać powiem tak, że na YouTube akurat to się ma nijak do słuchalności, no bo te wejścia w post, wejścia na Archive, czy na Spotify, odtworzenia jeszcze mają, są jakkolwiek wymierne, a na YouTube ja mam wrażenie, że masa kliknięć to tylko kliki piratów, amatorów, którzy liczyli na darmowy film na YouTube i gdy skapnęli się, że ten, to dziwne wideo, które ma tam godzinę 20, godzinę 30 czy więcej i zatytułowane na przykład, Oszukać przeznaczenie języka krwi czy kąpiel diabła, jednak jest podcastem, a nie filmem pirackim wrzucony nielegalnie na YouTube, no to wychodzą tak po 30 sekundach oglądania. Więc to nam chyba tylko psuje algorytm ostatecznie, tak e, pomyślałem sobie w tym roku. No, ale przynajmniej reklamy się wyświetlają, więc e, piraci, amatorzy zarabiają nam na serwer. No coś za coś. Oczywiście każdy opublikowany podcast, <śmiech> mimo że już na tym etapie tych setek tak audycji to się może wydawać nieoczywiste, no ale każdy opublikowany podcast to jakieś małe święto. Kolejny prywatny sukcesik, ale wśród tych wszystkich audycji znalazło się kilka wyjątkowych, wartych szczególnego odnotowania. I tutaj po pierwsze chciałbym zaznaczyć, że skończyliśmy omawiać Mistrzów Horroru. 1 lutego 2025 roku domknęliśmy projekt zapoczątkowany, uwaga, 31 stycznia 2015 roku, czyli dekadę nam to zajęło, 10 lat, Pierwsze trzy epizody omawialiśmy w, uwaga, 14 nawiedzonym podcaście. Kiedy to było? Kurczę. Ostatnie dwa w 536 tygodniu nadawania. I pewnie ja te 10 lat temu w 14 tygodniu nadawania nawet nie przypuszczałem, że Nekro przetrwa 10 lat. Ja przecież wtedy nagrywałem te metapodcasty i otwarcie mówiłem, że mam nadzieję, że uda się wytrzymać chociaż pół roku, może rok, tak, może dwa i tak dalej. Bawi mnie to bardziej niż powinno, <głos> że zacząłem wtedy serię, którą omawialiśmy przez dekadę, ale i cieszy, no bo to oznacza, że jakoś w 2037 powinniśmy ogarnąć jeden sezon Fiery Self, Mando Jerry, <głos> szykujcie się, <głos> mamy, ile powiedziałem, 37, 12 lat, tak? chyba damy radę, no więc udało się skończyć Mistrzów w Horroru. Po drugie, po 10 bolesnych latach zamknęliśmy także cykl Horrory Wielkanocne. Jeżeli interesuje Was, dlaczego do tego doszło, albo dlaczego dopiero teraz, to zapraszam do 547 nawiedzonego podcastu, do odcinka Horrory Wielkanocne 10. Tam szczegółowo argumentujemy naszą decyzję, mówimy, jakie mamy opcje na ten moment i dlaczego stwierdzamy, że jednak ciągnięcie tego filmu, nie jest najlepszą opcją, najlepszą decyzją. Mando jakiś miesiąc później zmienił zdanie. Oczywiście. On tak robi co roku, nie? że przed Wielkanocą, to Jezu, w ogóle dajcie mi spokój, odpuśćcie, nagrajcie sami, wiem, że obejrzałem, ale nie chcę tak. Minął miesiąc i zmienił zdanie, stwierdził, że no, za rok możemy to czy tamto, tak jeszcze coś tam znaleźliśmy po drodze. Jerry go w tym wsparł zresztą, chociaż wcześniej też już był raczej na nie. Ale ja ostatnio przejrzałem, dosłownie teraz w tym ostatnim miesiącu, ewentualne opcje kontynuacji, potencjalne tematy epizodu 11. Ja raczej obstaję przy decyzji z kwietnia. Bo to jest dramat, to jest naprawdę spód gara z przypalonymi jakimiś resztkami i chyba nie chcę w tym grzebać. Mam zresztą pomysł na pewną alternatywę, by wielkanocny podcast jednak się ukazał, ale na razie nie chcę zapeszać. Czas pokaże, co z tego wyjdzie. W sumie nawet więcej niż jedną alternatywę. Mamy kilka alternatyw, bo części z nich mówiłem nawet w tym kwietniowym nagraniu. Potem pojawiły się jeszcze inne opcje. Czas pokaże, co się z tego urodzi, ale tak czy siak, o ile życie mi się jakoś nie posypie, no to słyszymy się w sobotę wielkanocną i będzie jakiś temat około wielkanocny tam poruszony. A jaki, no to jeszcze doprecyzujemy. Pogadam z Mando, pogadam z Jerem, czy wchodzą w to, czy nie, ale to za moment. Po trzecie, przeze mnie Jerry zakochał się w japońskim, czy szerzej w azjatyckim, fan footage. Zapisał się do sekty Kojiego Shiraishiego i obejrzał jakąś absurdalną liczbę azjatyckich horrorów, zwłaszcza fan footage w tym roku. I niby Azją interesował się od dawna, tak? Tak, a nic nowego. Pamiętacie zapewne, że nawet omawialiśmy dla was chociażby azjatycką Nos grozy organizowaną przez festiwal Pięć Smaków. Zrecenzowaliśmy wszystkie filmowe klątwy You On, The Grudge. Zaczęliśmy powieściowy krąg, choć akurat ten projekt chwilowo jest w limbo. Ale no, chcemy do niego wrócić. Ale wracając do tematu, Azją Jerry się interesował, ale found footage gardził tak samo jak ludźmi i na samo brzmienie tego terminu skrzywił się nie raz, a tu nagle zrobił sobie chyba dwumiesięczny, jak nie dłuższy maraton kilkudziesięciu chyba już tytułów. Dzięki temu w Nekro omawiamy razem niesamowitą serię Senritsu i Kifailu Koasygi. A na kapitolarzu wygłosiliśmy aż dwie prelekcje związane z tymi tematami. Jedną właśnie o Senritsu, a drugą o azjatyckich horrorach fan o znalezionych taśmach z Japonii. I tę jedną mogliście usłyszeć tydzień temu, druga poleci w listopadzie. I co ważne, mimo kilku słabszych tytułów, cała ta przygoda Jeremu bardzo się podoba. Podobała i podoba dalej. W większości filmów yy, Potem pisał do mnie na zasadzie, ej stary, nie uwierzysz, to i to się tutaj wydarzyło, no niesamowite, no w żadnym innym kinie czegoś takiego nie uświadczysz. I nawet wspominał, że jeszcze coś nagra na ten temat, ostatnio jeszcze oglądał kilka tytułów, więc pewnie zrobi jakąś przekrojówkę o dorobku Shira Ishiego. ale może i coś innego, tak czy siak fajnie, że mamy teraz na pokładzie eksperta od nowej, od kolejnej właściwie, no nie nowej, ale od kolejnej horrorowej niszy, jak Mando siedzi w tych horrorach świątecznych, już rodzaju, tak teraz w japońskim, fan footage. A ja listnę trochę tego, trochę tego i jakoś to się kręci. No i po czwarte, tak, dotyczy radia SK, a nie Nekropolitana. Ale udało mi się z Mando omówić serial Instytut, odcinek po odcinku. Takie nagrywanie na żywca tydzień w tydzień raczej często nam się nie zdarza. A tutaj właśnie coś takiego... Zaszło i to jeszcze w tym okresie, kiedy nekro było martwe, tak? kiedy ja dopiero powoli zbierałem się do powrotu do nagrywania. I w sumie to, że akurat oglądaliśmy Instytut, to brzmi jak jakiś sadomasochizm, bo to też tematy właśnie szpitalno-medyczno-umieralniane powiedzmy. Ale jakoś, nie wiem, ten Instytut mi w miarę dobrze wchodził. Ja lubię bardzo książkę, serial też mi się podobał. Chociaż z licznymi uwagami, no ale jednak i udało nam się taki projekt ich zrealizować. Niedługo chyba z Bogusią jeszcze nagramy podsumowanie sezonu, a teraz jako, że co tydzień mamy premierę nowego odcinka to witajcie w Dery, no to też wstępnie rozmawiamy z Mando i Jerem, żeby i o tym serialu coś nagrywać tak tydzień po tygodniu, czy się uda, czas pokaże, może nawet jutro usiądziemy do takiego nagrania, czy pojutrze. Jest wstępna wola i plan. Tak jak mówię, oglądam niewiele seriali, więc gdy już oglądam i mamy taki projekt, no to gdzieś tam cieszę się, nie że no jeśli obejrzeć coś dobrego przy okazji, ponagrywamy, trochę pogadamy o takim serialu, to też trochę inaczej się do tego podchodzi. nie, To nie jest takie oglądanie na zasadzie obejrzeć, pójść spać, zapomnieć, e, tylko gdzieś się tym żyje, nie? jest trochę więcej emocji, jest taki event w życiu osobistym. No i na tych czterech punktach e, miałem poprzestać, ale w sumie mogę też powiedzieć, że udało się zapoczątkować różne cykle czy potencjalne cykle. E, no po pierwsze omawiamy to wspomniane przeze mnie Senritsu Kaiki Failu Koasugi, i poleciały już dwa odcinki, poleci jeszcze prelekcja, no i pewnie polecam jeszcze dwa epizody takie szczegółowe. Zacząłem też, po drugie w Nekro, przegląd mank, Tetsuya Sui, Nagrałem o Dats Hunt i o Manhole. W lipcu miał polecieć odcinek o Profesji, a docelowo chcę jeszcze przeczytać Reset i Poison City. I pewnie o wszystkich wam tutaj opowiem, bo Tetsuya, Tsutsui jest spokotwórcą, pisze ciekawe rzeczy i Fajnie będzie to jakoś tam podpromować, nawet jeżeli tu będzie miało marne zasięgi. Po trzecie, ostatnio po latach oczekiwania na wznowienie nabyłem w końcu cykl Ruk Grahama Mastertona. Przeczytałem pierwszy tom. Pochwaliłem się tym na Instagramie. Sylwester z komiksu napisał do mnie, zaproponował wspólne nagranie, bo akurat też czytał. I tak powstał 573 nawiedzony podcast. Teraz dwa tygodnie później raptem ja jestem po lekturze już drugiego tomu i Sylwek też pisał, że drugi tom skończył. Powoli zradujemy się na kolejne nagranie i sporo wskazuje na to, że sięgniemy także po kolejny tom. Znaczy ja już po prostu czytam ten trzeci i będę pewnie czytał dalej, zwłaszcza, że podobno piąty tom jest dobry. Ha, <laughs> ha, tak, podobno piąty tom już jest dobry. <laughs> Wybaczcie, musiałem. No nie będę jeszcze zdradzał na ile nam się podobało. Tak szczegółowo dowiecie się w swoim czasie, ale dzieją się rzeczy, jest grubo i czasami nie wiemy po prostu co powiedzieć. Jesteśmy jak ta małpka z tego gifa, what the fuck, nie? która podnosi łapki do góry. Tak, co tu się dzieje? No, więc dowiecie się szczegółów w swoim czasie, tylko w nawiedzonym podcaście cykl zapoczątkowany i pewnie będzie kontynuowany. I w sumie poruszam już teraz temat planów, odruchowo zdradzam, co może was czekać tutaj w przyszłości, no to pociągnę to i kogo właśnie o tym mówię, no to przesłuchałem sobie też ten ubiegłoroczny podcast, ten na dziesięciolecie i tam również dzielę się różnymi moimi planami, a w sumie to chyba powinienem już je nazywać jakimiś podcastowymi marzeniami, a nie planami, bo niektóre... Pozostają w strefie, w sferze planów niemalże od początku istnienia podcastu, i nie wiadomo, czy kiedyś się coś z tego urodzi, takiego no, finalnego do posłuchania, no ale to warto mieć marzenia, nie? Oj, oj, oj, oj, Co to dużo mówić? No, przez ostatnie 12 miesięcy większość z tych rzeczy, o których mówiłem rok temu, pozostała niezrealizowana, ale nadal są aktualne te plany. Nadzieja umiera ostatnia. Tak naprawdę udało się omówić te dwie mangi, no prawie trzy recenzje mango publikować. A mówiłem, że tego bym sobie na ten kolejny rok życzył, więc dobra, tutaj coś się ruszyło. Z innych moich e, ubiegłorocznych pomysłów na audycję jeden doczekał się realizacji, choć w okrojonej formie. Wspominałem wtedy, że w 2024 zacząłem gromadzić bożonarodzeniowe i zimowe horrory i publikacje związane jakkolwiek z postacią Krampusa. To były powieści, zbiory opowiadań, książki naukowe, jakieś artykuły naukowe z sieci. Chciałem przysiąść do tematu na ostro. Myślałem o tym, tam o, myślałem o zimie tak? 2024-2025 wtedy nawet obejrzałem trochę filmów zimowych, ale jakoś do tego krampusa mi się siadać nie chciało do zwyczajów i tak dalej potem planowałem to na wakacje i nawet gdzieś tam coś ruszyłem tak na wakacje, wiem, że skóra w tym momencie przewraca oczami, jak można czytać o zimie i kampusie w lipcu czy sierpniu ale chodziło o to, by wyrobić się z tym researchem na, z researchem na wrzesień a w najgorszym wypadku na grudzień Niestety wakacje spędziłem głównie w szpitalach, aptekach u lekarzy i poświęciłem tematyce świątecznego horroru raptem, nie wiem, z kilkadziesiąt godzin. Przeczytałem jedną książkę od deski do deski, kilka artykułów, przejrzałem dwie inne książki, ale to tak trochę pobieżnie, przesłuchałem kilka audycji, przejrzałem Wikipedię, obejrzałem kilka wideo na YouTube i na tej podstawie przygotowałem prelekcję na kapitularz. Mando mi trochę pomógł, bo na miejscu jako specjalista od świątecznych horrorów filmowych wsparł mnie merytorycznie właśnie w tym zakresie, w temacie kampusów filmowych. I myślę, że prelekcja, mimo że dla mnie to jest, wiecie, tam 3% tego, co zaplanowałem, <grym> może 2,5, to myślę, że wyszło wszystko całkiem fajnie. Oczywiście nagraliśmy to wystąpienie. Jeżeli jesteście gabciami i nie dotarliście we wrześniu do Łodzi, no to dostaniecie rózgę na święta ale i mały prezent na Mikołajki, gdyż właśnie wtedy będziecie mogli to wystąpienie nadrobić. Prelka wyszła zupełnie inaczej, niż pierwotnie ją sobie wyobrażałem, niż pierwotnie zakładałem, ale tak zupełnie inaczej. Trochę kontrowersyjnie też, ale widzowie byli zadowoleni. Sporo się śmiali, <mogę>, mogę zdradzić, więc nie będę chyba nadmiernie marudził. Wyszło inaczej niż planowałem, ale tak to bywa, tak zwłaszcza gdy się bierze za taki w sumie szeroki temat. Nie będę niczego spoilerował teraz więcej, ale zdradzę tylko tak od kuchni, nie od mojej strony, że okazało się, że nie ma w sumie jednej prostej legendy o Krampusie czy Perśten. I to samo tyczy się innych postaci z folkloru, na przykład skandynawskiego, tych związanych ze świętami. Co źródło, to inne dane. Temat jest ciekawy, pewnie do niego gdzieś tam jeszcze wrócę, zwłaszcza, że nagromadziłem naprawdę pokaźną ilość literatury na ten temat. Ale na ten moment chyba wierzeń i folkloru raczej mi wystarczy. Tak? Będę sobie gdzieś tam przy tym dłubał powolutku w wolnym czasie, gdy najdzie mnie ochota, ale nie jakoś na siłę pod prelekcje. Chyba, że stwierdzę w przyszłym roku, nie? że chcę zrobić jakiegoś tam Krampusa 2.0. No to może na tej zasadzie. Na razie nie wiem. Na razie mam lekki przesyt i też to, że ten temat mi się tak rozlasł. Że tak myślałem, że no dobra, no, będę miał tam samą jak gdyby informację tam w czterech publikacjach pewnie tylko tam z odrobiną innych szczegółów A to się okazało, że co książka to inne dane. Co nawet nie wiem artykuł na Wikipedii czy zmiana języka na Wikipedii, tak przechodzę na szwedzki, mam jedną opość, przechodzę na angielski, mam drugą narrację. przechodzę na niemiecki, mam trzecią narrację i tak dalej. No to trochę ostudziło mój zapał, no, ale i tak fajnie, że przynajmniej ta jedna prelekcja powstała i że będziecie mogli ją posłuchać, że w ten sposób zostaje uwieczniona, nie? że nie tylko to te, te osoby, które widziały ją na żywo, no to miały ten frajdę z interakcji na żywo, a cała reszta będzie mogła ją posłuchać już na spokojnie gdzieś tam w domciu i ja też będę mógł do tego wrócić, nie wiem, za rok, dwa, trzy, pięć, gdy będę miał ochotę, co też mi się podoba. Yy, no dobra. Jak tak o tym mówię, nie? I tak myślę o tych książkach, które nakupowałem i tak dalej, też mnie korci, by Znowu snuć jakieś wielkie plany, ale czasem chyba lepiej ugryźć się w język, zwłaszcza że do tych urodzin, ja niedawno tak sobie myślałem, nie, że to zaraz kolejne urodziny Necron, ale zaraz to znaczy tam za kilka miesięcy, za dwa, za miesiąc i tak dalej. A teraz znów nagrywam odcinek na ostatnią chwilę, Jest w sumie 18.58. Gdy wymawiam te słowa, odcinek ma polecieć o 20. Nie? Do świąt Bożego Narodzenia niby jeszcze dwa miesiące, ale potem, zanim się obejrzę, a będę rozbierał choinkę, tak? Wynosił ją do piwnicy i planował odcinek wielkanocny. Tak to bywa w życiu. Więc może z tymi planami nie będę przesadzał, ani świątecznymi, ani innymi. Jeszcze z tych ubiegłorocznych trzeba zaznaczyć, że samo kapi się udało. Tak? Tam niby też po kapi 2024 Mando, Jerry mówili, zresztą Bogusia, Marta też, że o, już żadnych prelekcji. Tak przegięliśmy z programem. Tak już nic nie zgłaszamy. Minęło pół roku zgłosiliśmy tyle programu, że musieliśmy się wycofać z części punktów, no bo autentycznie byśmy się nie wyrobili w tym roku, ale i tak sporo punktów przygotowaliśmy, zorganizowaliśmy potężny zjazd krewnych, znajomych, tak przyjaciół Konglo. Znaczy zorganizowaliśmy, to tak brzmi, nie? Tak trochę nazywamy to pół żartem, pół serio zjazdem, ale po prostu, tak? No wszyscy przyjeżdżamy na konwent, więc spędzamy gdzieś tam czas razem, idziemy na afterka Spędzamy razem czas na prelekcjach, w przerwach między prelekcjami i tak dalej. Przez trzy dni jesteśmy ala na zjeździe. W tym roku dotarli prawie wszyscy, niestety nie pojawiła się Krusia, ale akurat w związku z przeprowadzką, tak, a nie z żadnymi przykrymi wydarzeniami, więc no... Wiadomo, znowu, są sprawy ważne i ważniejsze. Pewnie za rok wpadnie do Łodzi. Mamy taką nadzieję. Nie zjawił się też żagłok, ale to akurat na własne życzenie. Nawet nie ma wymówki w sumie. I nie wierzcie mu, jeżeli będzie twierdził inaczej. Skóra przez ostatnie lata wkurzył mnie strasznie, bo udawał, że on nie wiedział o kapi, że nie zrozumiał, że się zjeżdżamy, że tyle osób przyjeżdża, bla, bla, bla. Nie no, publikujemy to na mediach społecznościowych nawet. Ale on jakoś nie zauważył coś tam. Więc ja mu w ostatnim roku Kilkukrotnie, podkreślam, kilkukrotnie przypominałem o kapi, że znowu tak zjeżdża się większość ekipy, że ma z wyprzedzeniem wpisać sobie datę w kalendarz, ogarnąć nocleg, może rozważyć zgłoszenie programu i tak dalej. No a Skoruś, jak to Skoruś zlał temat najpierw. Coś tam kręcił, że on nie wie, że może coś będzie miał innego w tym okresie, w końcu się w ogóle nie zadeklarował ani w lewo, ani w prawo, ani me, ani B, ani kukuryku. Ale no wiecie, no jak nie mógł, czy nie chciał, spoko luz, ale niech nie kręci, że nie wiedział, bo mam na niego kwity. Wiedziałeś skóra i nie przyjechałeś i, i nie wybaczamy ci tego. Ja się czuję dotknięty do żywego tymi pomówieniami, tak, że rok temu też nie wiedziałeś, bo rok temu też wiedziałeś, no, więc w przyszłym roku po prostu pakuj się, ogarnij się i wpadaj I tyle. Co do pozostałych planów. Po słabszym okresie teraz wróciłem do czytania książek papierowych, bo był taki moment, że nie czytałem prawie nic, potem audiobooki poszły w ruch i troszkę tych książek chłonąłem w audio, a ostatnio wróciłem do papieru. To też wynika z tego, że na przykład zaczął się nowy rok akademicki i mam trochę, mam zajęcia pogrupowane blokowo. Nie muszę nosić aż tylu podręczników na dany dzień na uczelnię, jeździć z nimi w tej wewte. Mógłbym je zostawiać na miejscu, ale potem w domu chcę coś sprawdzić, tak, co tam było w pracy domowej, czy muszę coś opracować, czy coś. Jak nie mam tej książki pod ręką, to mnie krew zalewa. Więc ja tak z nimi jeżdżę trochę jak uczeń do szkoły w latach 90. -tych, 80. -tych w tej wewte. I w ubiegłym roku na przykład no, nie wytknąłbym w plecak książki. Tak? Musiałbym jakąś osobną torbę nosić. Teraz mam miejsce, żeby gdzieś tam sobie książeczkę jedną zawsze mieć przy sobie i zacząłem więcej czytać w związku z tym też. I mam nadzieję, że to się utrzyma. I w związku z tym, że literaturę będzie też trochę więcej w nekro. Teraz lecę z tym rokiem Mastertona, tak? z taką trochę rozgrywkową papką. W tym roku przeczytałem też w sumie kilka kingów. I nawet mam ochotę na kolejne, więc może i Steven zagości w Nekro. Dokupiłem sobie nowego Gunie, nowego Kaina. Dalej mi się marzy ciąg audycji o twórczości Wojtka Guni i Dawida Kaina, Aka Marcina i Michała Gacka. Nie zapominam <grym> cały czas o Michale i Klajwa Barkera, gdzieś tam z Jerem nawet o tym rozmawialiśmy, że można by tego Balkera więcej zrobić. Hellraiser'a też docelowo ale bardziej o tej stronie literackiej akurat osobiście myślałem. No i marzy mi się gdzieś powrót do serii horrorów bez nazwy od Maga, zwłaszcza, że została zamknięta, odeszła w taki smutny sposób, bo pojawiły się Księgi Krwi, więc wszyscy się cieszyli, nie? że o Jezu, Mag zrealizował obietnicę sprzed, nie wiem, 15 lat, no to teraz ta seria to już się rozrośnie, nie będzie się kręcia. tu się okazuje, że po Księgach Krwi poszło info, że w sumie to, to, to nie, to koniec. Już nie będziemy tego dalej ciągnąć. Mimo, że zapowiedzi były kolejne. Zbieram też te horrory od wydawnictwa Muza, tak akurat. Chociaż z nich najbardziej mnie kusił klaun w polu kukurydzy a potem Paweł Mateja pisał, że w sumie to jest raczej kiepski i moja motywacja do lektury spadła, że było zabawniej. Ja rok temu kupiłem dwa tomy Klauna w oryginale z myślą o tym, że mógłbym je omówić jakoś na Halloween 2025 roku na przykład. Także tego. Teraz mam pierwszy tom i po polsku i po angielsku w dwóch językach, ale przeszła mi chęć na czytanie. GG Well Played, ale to Korsarz dzisiaj pisał w sumie w mediach społecznościowych, że Czytanie to jedno, ale posiadanie książek to drugie. Tak? I fajnie jest po prostu mieć je pod ręką, móc sięgnąć. Co z tego, że mamy kubkę wstydu potencjalną, tak? czy tam stos hańby, jak niektórzy mówią. Ważne jest to, że właśnie one są w domu, że się nie skończą, że nigdy nie braknie i tak dalej. No i skoro o tym mowa, o stosach hańby, to obok mojego biurka dalej stoi stos mank. Mam na nim budzik, który mnie budzi do pracy. W tym roku akurat się niego zrasta. Tam na urodziny troszkę poprosiłem w prezentach od znajomych. Ale no, on rok temu już mały nie był, więc to, że się niego rozrasta, to wcale nie znaczy, że tych Mangus jest mało. Mam nadzieję, że też jeszcze kilka z nich się pojawi w Nekro. I na pewno chciałbym w ciągu najbliższego roku nagrać coś o planszówce Final Girl, bo kupiłem cały pierwszy sezon w ubiegłym roku. I tak czeka na nagranie, na ogranie. I nagranie. Ostatnio Mando podesłał mi linka do przedsprzedaży sezonu drugiego. No i oczywiście nabyłem cały drugi sezon. Jeszcze go nie mam, no bo to była dopiero przed sprzedaż pre-order, ale no fajnie by było, zanim dostanę drugi sezon, chociaż trochę się pobawić tym pierwszym. Ja w ogóle myślałem, że pierwotnie, jakoś zapomniałem, że to jest gra dla jednego gracza i myślałem, że na majówkę wezmę Final Girl i ogramy jakoś razem. No a potem się okazało, że nie wyjdzie. Potem miałem wakacje ograć, wakacje mi minęły na tych szpitalach i tak dalej. Totalnie o tym zapomniałem. Chociaż gra leży na szafce w korytarzu. Ale no, no tak przeleżała i leży dalej. Mam nadzieję, że do przyszłego roku coś o tym nagram. I też chciałbym powolutku ogrywać małe horrory wideo. Ja nie robię tego, bo rok temu pomyślałem o tym kręceniu let's playów ewentualnych, tak? Nabułem też jakąś tam kamerkę pod USB, też na potrzeby pracy takiej zawodowej powiedzmy, ale tak pomyślałem, że no może bym coś zaczął nagrywać, e, montować, etc. Z drugiej strony no, na YouTube to tak niekoniecznie, bo podobno algorytmy teraz nie lubią jak jest różnoraki content, więc nie wiem, jakby let's play'e się zgrywały z podcastami, pewnie nie najlepiej, ale pomyślałem, że może jako jakieś tam viralowe, głupiutkie filmiki na Insta, TikToka czy coś, e, można by się tym bawić, tylko znowu e. Właśnie, fajnie by było, a potem się okazuje, że nie ma czasu na bieżące rzeczy, że życie sobie nie plany sobie i ja chyba sobie jednak to na razie odpuszczę. Może kiedyś będę starym przymasem drącym się online, ale na razie chyba pokrzyczę sobie bez publiki w domowym zaciszu i potem opowiem wam coś o co ciekawszych tytułach bo ja już mam tyle anomalii horrorów zebranych przez ten rok, że mógłbym spokojnie zrobić o nich prelekcje na kapitularzu 2026, tylko no muszę zacząć w nie grać, a jakie będę planował let's play'e, to mogę tak przez kolejny rok je planować i nie ograć nic, dlatego no, wóz albo przewóz, tak, w lewo albo w prawo, bo to stanie w rozkoku też mnie trochę już irytuje co zaś tyczy się innych planów takich totalnie realnych i bliskich, no to z Jerem na pewno w najbliższej przyszłości nagramy podcast o spin-offie Wydziału Siódmego, czyli o komiksie Medium, bo już obaj go przeczytaliśmy nawet, oraz domkniemy pewnie cykl o Senri Kaiki fileu Koasygi z Sylwkiem nagram o drugim tomie Ruka na pewno, no bo tak jak mówię też przeczytaliśmy go już obaj. Być może też i o kolejnych. Tak jak mówię, piąty ma być już dobry. Ja chciałbym też obejrzeć teraz jakoś na początku listopada kilka nowych horrorów. Tak? W kinie jest Good Boy i chociażby Miasteczko Shelby Oaks i te dwa filmy bardzo chętnie bym zobaczył. W sumie prezens czy Martwych przed świtem też bym nadrobił, tylko no nie wiem, czy dam radę tyle razy doszczyć do kina bo mam teraz trochę też spraw takich życiowych osobistych, wyjazdów w weekendy, etc. i może się nie udać zaliczyć wszystkiego zresztą teraz w ogóle wiecie, no przed Halloween, po Halloween wychodzi cała masa ciekawych rzeczy w streamingu, jeżeli chodzi o filmy, seriale więc pewnie do lutego będę nadrabiał tam jakieś wybrane z nich i myślę, że też o tych świeżynkach filmowych gdzieś tam przynajmniej kilka razy wam coś opowiem i jeszcze tydzień temu myślałem o tym, że koniecznie wrócę do czasu podsumowań, że to jest ten moment, tak, kurczę, fajnie by było to nagrać, Logistycznie to jest większa zabawa, jasne. No, trzeba ludziom suszyć głowę o wstawki, przypominać się, upominać, odpowiadać na pytania, a potem montować długie godziny materiału. Każdy prześle w innym formacie, w trochę innej jakości. Człowiek nad tym siedzi, jakoś to ujednolica. Tykwa kwato dziesiątki godzin, ale przecież takie podsumowania są fajne. Nie? Ludzie polecają rzeczy, o których sam czasem nie słyszałem. Dzięki temu cyklowi audycji na przykład dowiedziałem się przecież o istnieniu Delty Green i zostałem jej number one fan gdyby nie czas podsumowań, no to bym nie wiedział, że Delta Green istnieje do tej pory pewnie. I ja to sobie powtarzałem tak codziennie przez ostatnie, nie wiem, tydzień, półtora, zwłaszcza rano, gdy szedłem gdzieś tam na autobus do pracy i myślałem o tym urodzinowym nagraniu. Także zbliżają się urodziny, trzeba coś nagrać i właśnie fajnie by było zrobić ten czas podsumowań. A teraz trochę żałuję, że mówię o tym na głos, bo na samą myśl o tym, o tych godzinach pracy nad tym wszystkim trochę mi się odechciewa, ale z drugiej strony właśnie dlatego poruszam ten temat, bo mi się odechciewa, tak za miesiąc może mi się znowu zachce, jak mi w grudniu przypomniecie, jak mi wy w grudniu zaczniecie suszyć głowę o czas podsumowań, to może w przypływie chwilowej motywacji, spontanicznego flow Zacznę nad tym dłubać, ale to w grudniu. tak? Dajcie mi jeszcze ten miesiąc pożyć, a w grudniu możecie zacząć truć i ja wtedy zacznę truć innym i może jakoś zrobimy taką piramidę finansową i uda się ten czas podsumowań nagrać. Ale to w grudniu, a teraz ja muszę skończyć to nagranie, bo muszę je jeszcze zmontować i wrzucić na bloga i na Spotify i napisać post, tak jak ja w sumie już mam. Coś czuję, że na YouTube wyląduje to wszystko z opóźnieniem i Jack będzie zachwycony, że mu to wysyłam 5 minut przed potencjalną datą publikacji. Jeszcze mam do trój, że jutro chcę dać jakiś panel na tubkę, więc tutaj jest kolejka nie? też do wrzucania filmów, żeby zachować odstępy, żeby YouTube jakoś nam to pozycjonował sensownie. I tak to się kręci, nie? W Konglo, w Nekro. No nic. Dziękuję. Dziękuję wam za kolejny rok razem i za te 11 lat w sumie. Kawał czasu. Niesamowita przygoda w sumie. Jest to też dobry moment, żebyście wy wyciągnęli do nas rękę, odezwali się na fanpage'u czy na YouTubie, pokazali, że gdzieś tam jesteście, także nie jesteście tylko jakimiś botami z USA czy z Singapuru, które wchodzą na mojego bloga, nie wiadomo po co, tylko że po drugiej stronie słuchawek są żywi ludzie. Możecie napisać komentarz, możecie udostępnić swój ulubiony odcinek z ostatniego roku, gdzieś tam w mediach społecznościowych. Możecie kliknąć w dzwoneczek, dzwoneczek na YouTube. Możecie zacząć używać funkcji podbij film na YouTube. Ostatnio się dowiedziałem, że coś takiego istnieje. To niewielki krok dla widzki czy widza ale wielki krok dla kongla, powinienem powiedzieć, ale w sumie nie wiem, no ale może chociaż trochę algorytmy będą dla nas łaskawsze, więc klikajcie, tak, podbij film na YouTube, klikajcie dzwoneczki, udostępniajcie, róbcie co możecie i pokażcie, że istniejecie, a ja się już na serio żegnam i tradycyjnie już będę Wam życzył, możecie powtarzać razem ze mną, bo na tym etapie pewnie już no, pamiętacie, jak się żegnamy, klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.